Cześć, rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia na antenie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Przed mikrofonami Michał Hawełka, Miłosz Szymczak i Michał Dobrzycki. A audycję realizuje Rafał Matraszek. Przechodzimy do newsów. Na sam początek news, który mnie tutaj w zeszłym tygodniu najbardziej ucieszył, a mianowicie Blizzard powiedział w końcu prawdę i powiedział, jaki będzie nowy dodatek do Hearthstone. A. A mianowicie będzie to dodatek Przedwieczni Bogowie. Przedwieczni Bogowie. Widziałem polską reklamę. Widziałem polską reklamę, jest na YouTubie i zagraniczną też. I jest różnica. Tak zawsze, zawsze jest różnica w tych reklamach, niestety. Ale na, na naszą niekorzyść? Czy? Na naszą niekorzyść, ja jednak Zazwyczaj odbinał. też jest niestety <głos> różnica na naszą niekorzyść. To tłumaczenie jest e, takie sobie. Tak, w każdym razie dodatek ma wyjść pod koniec kwietnia albo na początku maja i ma zawierać 134 nowe karty, a jako, że wejdzie wtedy też ten y, format standard no to pozbędziemy się wtedy goblinów i gnomów z Hearthstone'a, a także tych klątw Naxramas. Znaczy one przejdą do trybu dzikiego, ale o tym już mówiliśmy jakiś czas temu. I skoro ten dodatek wyjdzie dopiero w maju, no to nasz turniej Pinguin masz 3 deki, który będzie już w piątek tutaj na Politechnice będzie właśnie się odbywał na normalnych zasadach jeszcze tych niestandardowych. Tak jest, nie musicie się niczego martwić, będziemy e, grać normalnymi dekami. I oprócz tego trzeba wspomnieć też, że oprócz Hearthstone'a będziemy grali też w StarCrafta, w turnieju Masz 3 Rasy. Yy... Wtedy ten sam czas, czyli o 22 bodajże w piątek zaczynamy. Zresztą więcej informacji Jaduś. na naszym fanpage'u na Facebooku znajdziecie. Tak najlepsze, że zapisy są na miejscu, więc nie trzeba się wcześniej Nie, nie trzeba się martwić. To jak jesteśmy przy Blizzardzie, to jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, bo Blizzard całkiem niedawno wypuścił ogłoszenie, że szukają kogoś do deweloperów i programistów do standardowych, do klasycznych gier Blizzarda. I okazało się, słuchajcie panowie, że Diablo 2 i Warcraft 3 dostają nowe patche na Diablo dniach. już dostało, a Warcraft dostanie w przyszłym tygodniu. Tak. No, właśnie wszyscy się zastanawiali po co w ogóle ci programiści, po co, po co a się okazuje, że właśnie Diablo dostało po 5 latach od ostatniego patcha I już 16 latach od premiery, bo to był rok chyba 2000... 2000 tak? Diablo pierwszy, drugie wyszło Wszyscy mówili, będzie Diablo 4, będzie Warcraft 4, a figa! <śmiech> Zrobimy wam dwójkę remaster Ten, ten, ten patch 1.14a do Diablo 2 z zwiększa, albo poprawia, albo w ogóle dodaje kompatybilność z tymi najnowszymi systemami Windows, Mac, OS X, a także miejmy nadzieję, że kolejne łatki dodadzą nowy content, bo jakby nie patrzeć, to te łatki poprzednie, które były już tak dawno po premierze, to one dawały na... cuda wianki, dały jakiś Uber poziomy i tak dalej, i one naprawdę dużo rzeczy wnosiły do gry. Miejmy nadzieję, że Diablo dalej pociągnie, to ta dwójka, bo jest wciąż dużo graczy zresztą na Battlenecie. Więcej niż trójkę, chłopak. Ja jestem ciekaw, bo ja cały czas mam Murkrafta 3 na swoim koncie podpiętego i myślę, że wrócę do tego. Też mam z dodatkiem za marne pieniądze, za małe pieniądze to kupiłem kiedyś, bo to. Zaszalejemy jakiś multi. Okej, okay, dalej, dalej, dalej mówimy o Superhocie. Superhot polska gra. Ona się doczekała jeszcze nie filmu, ale doczekała się Murala w łodzi na wielkiej ścianie jakiejś kamienicy. I są narysowane te czerwone ludki po prostu przed rzędem koło siebie. Ale jest ciekawy akcent y, growy w Łodzi, który się mia nazywa miastem, samo siebie mianuje miastem takiego designu, tak? Ktoś w tym stylu. Kolejna rzecz, Fable Legends, to gra, która miała się ukazać, nie ukaże, bo Lionhead Studios ci, co należą do Microsoftu, no, zawalili sprawę, chyba coś im tam nie poszło w ogóle. W takie wielkie studio fajne, zrobili Black White, a zrobili Fable'a jedynkę, dwójkę, trójkę. No, ale polegli, nie dali rady, nie wiem, czy to wina kierownictwa, czy to wina samego Lionhead'a, no ale w fejda się, nie dotkacie tego Legends i nie wiadomo, czy w ogóle jakichkolwiek się jeszcze w przyszłości doczekamy. Pokémon dostaje nową grę na mobilne platformy, już to już kolejna gra na mobilnikach od Pokémonów. Pokémon Comaster. To ma być coś w stylu chyba takiej gry planszowej w wersji mobilnej, to się ukaże wiosną w Japonii, u nas jeszcze nie wiadomo kiedy. Dalej Cyberpunk 2077, przy konferencji CD Projekt Red ogłoszono właśnie, że ta gra jest planowana w takim okresie od 2017 do 2021 roku, więc na premierę jeszcze trochę poczekamy no najwcześniej ukaże się dopiero za rok, więc na pewno nie w tym roku, na pewno nie przed tymi świętami na pewno przed tymi świętami się ukaże inna gra, o której yy, nie chcę nam za wiele powiedzieć i na gra z w zupełnie innym stylu niż dotychczas, więc nie będzie to RPG na pewno. Ale możemy się spodziewać czegoś takiego. Słyszałem jakieś plotki o MOBIE, którą przygotowywali. Tak MOBA tak albo jeszcze... Karczanka, to by było modnie bardzo. Podobno, że pracują nad grą RPG, taką AAA i nie jest to ani Cyberpunk, ani kolejny Wiedźmin, więc... Yy, taka gra tajemnica, to jeszcze w przyszłości. Jeszcze jedna rzecz, to powiedzieli, że w tym roku jeszcze się ukaże ten dodatek do na Nowy, czyli Krew i Wino, tak? I to jeszcze to, to, że cdpr się rozrośnie o dwa kolejne oddziały. Jest zagraniczne podobno, więc. Yy, no, widać, że plany są ogromne. Na pewno się będą zajmować trochę innymi rzeczami i dalej. Yy, z takich jeszcze małych rzeczy, tam na przykład. Yy, kiedyś ogłoszono, że powstaną filmy na podstawie Half Life'a i Portala. No, tak długo była cisza, długo nic nie było mówione, ale zapytano JJ Abramsa, który tam jest też właścicielem jakiegoś studia takiego produkcyjnego. Produ produ produ produ I on powiedział, że te filmy tak naprawdę powstają, że już są typowani reżyserzy i tak dalej, więc... Będą dwie części. Tak, możemy się... <śmiech> <nie> będzie trójki. <śmiech> Możecie się spodziewać, że wyjdą kiedyś te filmy na podstawie Bancify Portala, bo to na pewno będą fajne, ciekawe i zabawne filmy. Takie akurat znajdują publikę w kinie, bez względu na to, że... Taki, są treści, bo to są gry na podstawie gier, filmy na podstawie, gier. na podstawie gier. Dalej możemy powiedzieć o tym, że Hotline Miami to jest gra, która zastosowiona nie tylko z ciekawej rozgrywki, dość kontrowersyjnej czasami, ale też z muzyki. I na Kickstarterze jest taki projekt, w którym się zbiera pieniążki na wydanie winylowe w trzech płytach muzyki z tej gry. Myślę, że już tam tak naprawdę się te pieniądze fundowały, bo jest sporo fanów. Muzyka też jest bardzo fajna. Myślę, że każdy, kto grał chociaż raz w na nami, to mu się wwierciła w mózg jak wiertarka, chociaż to nie był dubstep, bo muzyka była troszkę czasami psychodeliczna i była naprawdę ciekawa. Kolejna rzecz słodkiego podwórka, Dying Light. Robi taki jakby crossover z Rocket League Ten... w tym sensie, że... Grze... Zombiaki będą grały w piłkę Właśnie, do końca nie wiem jak to wygląda, ale wiem, że coś Bagi w Day będzie Lightzie... grał głową zombiaka w piłkę Tak, coś się pojawi w Dying z związanego z Rocket League I w Rocket League się pojawi, pojawi coś związanego z Dying To Raczej na opód. pewno będzie ten Buggy z, z buggy, już no to jest proste, ale jak to będzie w drugą stronę Właśnie zombiaki grające w piłkę to trochę tego sobie nie wyobrażam, ale... No, w ogóle fajnie, że Czemu taka fajna, fajna znana gra Indii się połączy z dużą polską produkcją Brawo dla Techlandu, który niestety stracił swojego pracownika, Tomasz Gop, Było mówione, że on dołączył do Techlandu jakiś czas temu I wszyscy myśleli, o pewnie będzie pracował nad Dying Light 2 albo coś No no no, ale tak się stało, że Tomasz Gop wrócił do CA Games, skąd przyszedł do tego Techlandu I będzie pracował nad Lords of the Fallen 2 Więc nie wiem, co to były za zagrania personalne ale ktoś kogoś. Może da... walczył o podwyżkę. Tak, może ktoś zaproponował, po prostu ktoś dał więcej i no, wrócił do CI Games. To, to masz go, znany taki y, producent gier. I ostatnia rzecz, którą mam, to to, że rozważa się nowe filmy o la... przygodach pani Jarke Lara Croft. Yy, I się okazało, że ta pani, która grała kiedyś Lara Croft, jest chyba trochę za stara, tak? Na granie, <śmiech> na, na granie młodej panny kraftównej. Yy, Ją Angelina Jolie, tak? Dobrze pamiętam to nazwisko. Dobra, e, tak. Pamiętasz. I ona nie zagra, a są typowane nowe panie, w tym jest typowana pani, która nazywa się ona nazywa z Wielkiej Bry Brytanii, tak? Tak. Daisy Ridley. E, to nazwisko, może na pierwszy taki rzut ucha, nic nie mówi, ale jak ktoś. E, oglądał ostatnie gwiezdne wojny Albo ktoś na pewno... się w ogóle interesuje, bo ja go ale nie wiedziałem, jak się nazywa. Bo to jest ta pani, która grała główną rolę w gwiezdnych wojnach ostatnich. Harrison Ford? <laughs> taką ma dość dziewczęcą urodę, a ale... on jest w odpowiednim wieku, żeby grać młodą panią archeolog, tak? To by on też grał kiedyś pana archeologa, więc O w sumie, w sumie by się zgadzało <gadzało> tak na doświadczenie, tak. Ale z takiego dobrego rodu, z dużego domu szlacheckiego nie? dalej. chyba rada. nie. Okej. Okay. Kończymy tym samym nasze newsy, a za chwilę jeszcze powiemy wam o grze, w którą grał Michał. Bardzo duża produkcja i Ubisoft w końcu stanął na wysokości zadania. Jaki spoiler wam teraz powiedziałem? Wow! <gadza> A później jeszcze e, rozmowa z twórcami gry Four Seasons. Gra e. mobilna, żeby nie było, mówimy od razu. Tak. życia. Tak. Słuchajcie audycji masz trzy życia na 91.6FM e, z tej strony chłopaki. Te Czekaj, same, to, chłopaki to, to, to to same chłopaki, co poprzednio. Co, Te same chłopaki, tylko co... Coś powiedzieć i mnie wybijłeś z rytmu? Ja nic nie chciałem powiedzieć. Znaczy, no chciałem powiedzieć, nie że będzie... powiedzieć dużo o grę, tak, ja która się nazywa... Mówił. Tom Clancy's... Dobrze mówię? Rainbow Six The Division? To jest Rainbow Six. Bez Rainbow Six. To jest Rainbow Six. Czemu nie ma ten Rainbow Six? Bo to nie jest Rainbow Six. Dobrze. A jak się nazywają ci panowie? A yy, The ten, Division. Dobra. No, no, no. <laughs> Popatrz, jaka niespodzianka. Niesamowite. No właśnie, będę mówił o The Division, które do recenzji otrzymaliśmy od Kinguin.net. Yy, gra, która... Była zapowiedziana już 3 lata temu, bo w 2013 roku na E3. I już wtedy po prostu pokazali swoją zapowiedź Ubisofty. Yy, I wszyscy powiedzieli: O, ale super gra, ale będziemy w to grali. To jest fajna fabuła w ogóle. No. I miało być pięknie, miała być super mechanika, wszystko miało być pięknie. Po czym po roku, półtora, półtora roku? I co się stało? Downgrade. Bo nie damy rady zrobić takiej ładnej gry, jednak, bo komputery nie wyrobią, yy, bo. Bo wszystkie rzeczy, które nie pasują, to, to nie pasują. I się okazało, że yy, gra wyjdzie, ale na początku 2016 roku. A jako, że mamy początek 2016 roku, to gra wyszła, rzeczywiście. Yy, no i czym ona tak naprawdę jest? To jest trzecioosobowy shooter. Wcześniej to miała być gra mocno nastawiona na taktykę, teraz już nie jest aż tak bardzo nastawiona na taktykę. Jest to, powiedzmy, gra bardzo podobna do Destiny. Czyli takie połączenie RPG z FPS, nie z FPS, no tylko z TPS-em, bo w Destiny było FPS-em, to jest taka różnica, i nastawione na to, żeby zbierać po prostu tysiące lutu i coś z tym robić, czyli sobie tworzyć nowe uzbrojenie, zbierać dalej, tworzyć jeszcze lepsze uzbrojenie i dalej zbierać i tłuc się z innymi. Ale powiedz o tej fabule, bo ona jest fajna. Fabuła jest fajna, bo jak już mówiliśmy też przy okazji Bety, że był wirus, który został wypuszczony w Czarny Piątek i ludzie na zakupach oszaleli, zaczęli się bić wszyscy bo był wirus, to tutaj to wyjaśnienie już jest trochę bardziej sensowne, w sensie dlaczego oni się biją, bo grupa terrorystyczna, organizacja terrorystyczna jakby pokryła pieniądze wirusem. Oh. A jako, że był Czarny Piątek, no to wszyscy tam tamtymi pieniędzmi rzucali na prawo i lewo. Myślałem, że dzisiaj to pacie kartą tylko. A najwyraźniej może są jakieś tam promocje typu zapłać pieniędzmi to się, będzie taniej. A melec tam ciężko w ogóle, z elektroniką nie są tacy... No to właśnie, to więc y, pieniądze były pokryte wirusem, no więc dużo ludzi się zaraziło, no i jak to zazwyczaj bywa, przy chorobach, takich epidemiach wręcz, Wybuchła panika, ludzie zaczęli się ze sobą bić, napadać na sklepy, bo przecież jest za dyma, to trzeba przy okazji wszystko obrabować. No i wkroczył rząd, który chciał uspokoić sytuację, więc tak naprawdę wszyscy zaczęli się po prostu bić i tyle. I my wkraczamy w momencie, kiedy jakby ten cały konflikt już się nie tyle zakończył, co już jest w takim momencie, że... Jednostki rządowe, jakby już współpracują ze zwykłymi ludźmi, próbują po prostu przetrwać, a ta druga strona, czyli tam buntownicy, próbują po prostu jak najwięcej dla siebie się nachapać, użyję tego słowa. No i jak to wygląda? To nasza division, czyli dywizja, jesteśmy jednym z agentów, no i wyruszamy żeby pomóc odbudować główną bazę tego, tej właśnie organizacji. No i główna, główny wątek fabularny polega na tym, że musimy wykonywać misje dla poszczególnych skrzydeł naszej bazy, czyli skrzydła medycznego, technologicznego technicznego i ochronnego, jakoś tak się chyba nazywa. I po prostu za każdą misję dostajemy jakieś tam zasoby, za które możemy sobie rozbudować naszą bazę. Każdy rozbudowany jakby element danego skrzydła daje nam atuty, jakieś umiejętności dodatkowe, czy tam, perki, y które ułatwiają nam rozgrywkę, ale siłą rzeczy i tak musimy rozbudować wszystko, żeby ukończyć grę i misji jest około 30. To nie jest jakoś zbyt dużo, szczerze mówiąc. W 30 misji kończymy rozbudowywać naszą bazę i kończy nam się gra. Więc y tutaj od razu wiadomo, że skoro Ubisoft się zabrał za grę, to będzie dlc pełno. Y Season Pass już jest oczywiście do kupienia i będzie nam odblokowywał, niestety, Kolejne części Nowego Jorku. To nie jest tak, że mamy cały Nowy Jork dostępny od razu. Będziemy musieli sobie kolejne dokupić, ale to co jest, jest wystarczające, żeby jakby no żeby się nie nudzić, bo w każdym obszarze jakby Nowego Jorku, w każdej dzielnicy to jest podobnie jak w Assassin's Creed'ach na przykład, że mamy różne rodzaje misji, jakieś tam znajczki, więc jest to zbierać, jest jak powiedzmy levelować, ale rodzajów misji jest trochę więcej niż na przykład właśnie w tym Assassin's Creedzie. Tutaj jest, te, główne, te, te misje poboczne jakby, są trochę bardziej zru, zróżnicowane na szczęście, więc, więc to się nie nudzi. Te znajczki są o wiele ciekawsze, bo to mamy na przykład rozrzucone telefony stare jakieś, echa przy, przeszłości, co jest w ogóle bardzo ciekawe. Że jak dostrajamy się do danego miejsca i pokazują nam się takie cienie, jak ludzie w jakiejś sytuacji konkretnej są i to słychać, jak oni ze sobą tam rozmawiają. Yy, można dobrze poznać jakby, jak zwykły człowiek w trakcie takiej katastrofy się tam yy, zachowywał. I jak tak naprawdę doszło do tego wszystkiego, co widzimy na naszym ekranie. Yy, jeżeli chodzi o tą część graficzną, oprawę o audiowizualną w zasadzie, to... Mimo tego downgrade'u gra wygląda świetnie, To prawda trzeba mieć pewnie mocniejszy komputer, żeby to zobaczyć, ale no u mnie, u mnie wyglądała ładnie. Bo po prostu to, że Nowy Jork, możemy sobie spacerować po Nowym Jorku, który jest opustoszały wręcz, bo graczy spotykamy tylko w strefach bezpieczeństwa, to wygląda świetnie i do tego jeszcze ten, zmiana dnia i nocy plus zmienne warunki pogodowe. To nie jest tak, że wejdziemy do strefy bezpieczeństwa, wyjdziemy już mamy inną porę dnia albo coś. Nie, to jest płynne wszystko, więc możemy sobie iść spokojnie ulicą i nagle zaczyna padać śnieg albo zaczyna być zamieć jakaś coś i co fajne, nasz bohater na to reaguje. To nie jest tak, że sobie biega dalej jak gdyby nigdy nic, tylko przy śniegu się osłania, jak jest mocny wiatr to widać, że ma problemy z chodzeniem. To wszystko jest takie całkiem takie smaczki, ale na pewno fajnie się to ogląda. A to jest strzelanka, to no jest jakiś obfity arsenał, mamy jakieś wybuchowe rzeczy, czy raczej tak biednie jest? Y, arsenał jest o tyle obfity, że y, no, mamy bardzo dużo rzeczy, które możemy zbudować. Standardowo są to jakieś karabiny maszynowe, jakieś tam małe karabinki, strzelby, szotgany, wszystkie takie rzeczy. Standardowe raczej. Ale na sobie możemy mieć trzy bronie. Główną poboczną i taką dodatkową, która ma nielimitowaną amunicję, czyli jakiś tam rewolwer czy coś w tym stylu. No i oprócz tego mamy trochę też yy, ekwipunku takiego, który na siebie zakładamy i on oczywiście nas tam trochę chroni przed obrażeniami, a oprócz tego też zbieramy ubrania, czyli wtedy to wpływa na to jak wyglądamy. Ja na przykład biegam sobie z czapeczką w pomponie, więc yy, to śmiesznie wygląda trochę jak się z karabinem biega i czapeczka w pom z pomponikiem, ale mimo wszystko mimo wszystko yy, bardzo fajny pomysł. To w jest ten... pora zimowa nam, nam okazała nosić czapkę. Dokładnie. Yy, jeżeli chodzi o samo zbieranie tego lootu to multiplayer to jest miejsce, gdzie powinniśmy to zbierać. Bo oczywiście w normalnej rozgrywce dostajemy takie rzeczy. Ale multi to jest, yy, czyli tak zwane dark zony. Chodzimy po prostu na taką no, taki zamknięty obszar Nowego Jorku. Gdzie wszyscy mogą się bić ze wszystkimi. Są, są przeciwnicy komputerowi, ale są też gracze. No i... Za, jeżeli zaatakujemy jakiegoś gracza, to wtedy o, od razu jest nagroda za naszą głowę, za to, że zaatakowaliśmy innego agenta. Yy, ale często się zasadzają na przykład w 3-4, czte, robią sobie ekipy i właśnie zasadzają się na samotnych graczy czy Może coś. Można sobie dywizję. Yy, I to jest najlepsze w tym wszystkim, że żeby wyciągnąć cały lud stamtąd, trzeba dojść do miejsca, gdzie przylatuje helikopter i to zabiera. To trwa zazwyczaj około dwóch minut, zanim on przyleci. I w tym momencie wszyscy do oka wiedzą, że tam zaraz przyleci. Wszyscy lecą się tam strzelać, żeby sobie pozabierać ten lód, bo jeżeli umrzemy w tej strefie, to cały, cały nasz, cała nasza zdobycz wypada na ziemię, po prostu. Masakra się dzieje w tych strefach. Dokładnie. <grym> Więc to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o The Division. Matchmaking jest, jeżeli chodzi o misję, jest prosty, bo na początku misji możemy poprosić, żeby na przykład poszukało nam graczy, jeżeli nie chcemy sami grać. No, a do Dark Zonów po prostu wchodzimy i tam już się dzieje. Więc... Jeżeli macie okazję, to na pewno warto w The Division zagrać, czy to w wersji pecetowej, czy w wersji na konsolę. Ja na PS4 grałem w betę, wyglądała niewiele gorzej, no oczywiście klatek było mniej, ale, ale to na pewno jest wciąż ta sama dobra gra. Problemów z serwerami jak na razie nie było, a co jest zazwyczaj problemem jednak po premierze, to tutaj mimo wszystko to działało jak trzeba. Pierwszy, pierwszy dzień chyba było tam, że czasami można było się nie zalogować na serwer, ale ogólnie myślę, że warto... Więc jeżeli lubicie gry tego typu, czyli TPS-y, zwłaszcza z takim nastawieniem na rozgrywkę sieciową, to The Division zdecydowanie jest dla Was. Ja jeszcze długo, długo będę pewnie sobie w, w tą grę właśnie grał. Ubisoft w końcu coś dobrego zrobił i to nie jest kolejna część jakiejś serii. Tom Clancy's The Division, który dostaliśmy od Kinguin Net, a my za chwilę przejdziemy do gry o wiele mniejszej w formacie, ale równie fascynującej. No, no, no. Słuchajcie Akademickiego Radia Lustra 91 i 6 FM, to jest audycja Maszty Życia, czyli audycja o grachu wideo. I dzisiaj mówimy, raz że mówimy o grze mobilnej, ale ciekawostką jest to, że są u nas w studiu jej twórcy, więc na pewno zyskamy lepszy obraz na to, jak ta gra wygląda, na czym polega i jak w ogóle powstała. Bo w studiu są z nami Grzegorz Thor i Maciej Piotrowski. I to oni będą dzisiaj zainteresować o grze, która się nazywa Four Seasons i ona ma taki podtytuł chyba... Logic of Nature. Tak. To jest. To jest logika natury. W ogóle cześć chłopaki i... Witajcie. Witajcie. I może zapytamy was na początku o to, żebyście wyjaśnili w sumie czym jest ta gra, bo... Moim zdaniem trudno jest w ogóle wyjaśnić jej mechanikę. Na czym polega Four Seasons? W dużym skrócie jest to gra logiczna, w której układa się odpowiednie kształty w taki sposób, aby na mapie, na której jest las, w odpowiedni sposób zmieniać pory roku. No, masz mot natury i możesz tak naprawdę doprowadzić ten, tą, tą mapę do właściwego poziomu, tak, do właściwej pory roku. Okej, okay, ale tak naprawdę ta, me, ta mechanika logiczna gry to jest, powiedzmy, może na no nie połowa, ale tak dwie trzecie tylko gry, bo ona jeszcze zawiera w sobie coś na wzór, bo bym tego nie nazwał, ale to jest takie jakby trochę rozważanie filozoficzne, o, o, o co tam chodzi w ogóle? Tak, tak, zdecydowanie. Ta druga część to jest takie rozważania filozoficzne o naturze człowieka. Faktycznie no, są, to takich, są to takie wyciągi z materiałów, dokumentów, które pisał Seneca, Tacy, Jung, Cruz, nawet Jim Morrison. <grystanie> także, <grystanie> także tak. Bez... To nie, nie jest typowe dla informatyka, żeby e, takie rzeczy wkładać do gry, więc zakładam, że, że tutaj była inspiracja trochę czymś, czymś innym. Albo tak. ktoś wam pomógł w tym filmie. Czy... Nie, to jest tak, że ja jestem psychologiem, natomiast Maciej jest z informatyk. Programista tak. w zespole jest tutaj niestety no, tylko dokładnie. jeden. <laughs> niestety, niestety. Także połączyliśmy nasze dwie moce, tak, żeby stworzyć coś nowego. To jest bardzo ciekawe połączenie w ogóle, moim zdaniem, w, grach, w ogóle w grach mobilnych. Bo ona jest też y, taką grą, którą można odpalić w autobusie i po prostu pokazać sobie w drodze do szkoły czy do, do pracy. I myślę, Albo w że... szkole i w pracy. Albo w szkole i w pracy. Ale myślę, że wiele osób może przełożyć w ogóle ten wątek i przeklikać po prostu te sceny. Nie ma problemu, żeby przeklikać. Natomiast to, na czym nam najbardziej zależało, to to, żeby wprowadzić gracza w taki trans, który nie jest przerywany reklamami żadnymi, żeby osoba siadła, słuchała bardzo mojej muzyki, obcowała z taką, no, mobilną naturą, tak, ale żeby faktycznie, no, odpoczywała przy tej grze. Właśnie, bo oprócz te, tego, że jest jakaś mechanika logiczna, w którą można się bardzo fajnie bawić, bo na siedem na którymś poziomie, tam 27 chyba, ale gra jest bardzo fajna w tym sensie, jest właśnie ta warstwa fabularna, są takie sceny ale jeszcze jest ta muzyka. Czy Dużo było problemów, że miał Dobra, tak po prostu wzięliście jakąś muzykę z YouTube'a, która ma podpisane muzyka relaksacyjna i... Nie, nie bardzo zależało nam na tym, żeby mieć taką muzykę w stylu Alpha Waves, czyli przyjącą medytacji, relaksacji e, no i zależało nam na tym, żeby faktycznie ta muzyka, no, towarzyszyła rozgrywce, więc długo szukaliśmy bardzo, bardzo cieszyliśmy, że jesteśmy dwóch autorów muzyki, którzy nam pomogli e, żeby ją dobrać no więc e, Four Seasons dzięki temu bardzo dużo zyskały i te wszystkie jakby opinie, które dostajemy też bardzo często dotyczą tego, że jest i piękna grafika i świetna muzyka A chodzi o to, żeby ta muzyka Taka, w pewnym sensie tak jakby łaskotała mózg, czytałem takie, że są e, takie wrażenia, że są takie utwory, które powodują, że odczuwamy jakąś taką przyjemność no założenie takie jest, żeby, żeby faktycznie to jest ta relaksacyjna muzyka, no, na, na Alpha Waves, tak, która sprzyja właśnie systemu, takiemu, takim, takiemu stanowi medytacji, tak powiedziałbym, który tutaj w tej grze jest myślę, że bardzo dobrze oddany, bo tak mamy w recenzjach. A, a, tak a jak sobie poradziliście z tym, że no, z jednej strony muzyka relaksacyjna, z drugiej strony gra logiczna, która może prowadzić do frustracji, sam wiem coś o tym, e, i nie baliście się, że to wam trochę zepsuje ten nastrój? Znaczy, to jest kwestia naprawdę długotrwałego procesu równoważenia tej gry. To nie jest tak y, prosto zrobić mapę, która jest z jednej strony prosta do przejścia, a z drugiej strony y, stawia jakiś odpowiedni poziom trudności, który właśnie będzie przyjemny, a nie frustrujący. Więc mam nadzieję, że nam się to udało. No, wszystko się okaże teraz w najbliższych dniach, które są dla nas najważniejsze. I no, przede wszystkim... Ważne są dla nas opinie użytkowników w tej chwili, ponieważ to po nich tak naprawdę poznamy, czy nasze działania miały sens i dopiero na podstawie tych działań będziemy w stanie wprowadzić jakieś zmiany, które tą grę tak naprawdę zrównoważą już ostatecznie. Jak dużo osób potrzebowaliście, żeby tę grę w całości stworzyć, bo rozumiem, że jest, jest autor jeden, który się zajmuje taką warstwą, jest pan psycholog, tak? Mhm. Jest pan programista, który tę grę y, przepisał na odpowiednią maszynę. A myślisz, że jeszcze znaleźliście ludzi od muzyki? Tak. Jeszcze ktoś był potrzebny do postępowania tej gry? Graficznie, no ja i moja żona Ania, tak? Także pracowaliśmy na całej rodzinie. No A prawie, to jest ciekawe, bo, bo grafika jest, jest bardzo ciekawa i tutaj wcześniej mieliśmy chwilkę rozmowy i no generalnie jak jeżeli mówimy o zmianie e, pory roku, no to wiadomo że Musimy na czymś ją obrazować i w tej grze jest to tak zwizualizowane, że mamy drzewa. Możecie tak. nam coś powiedzieć o tym tworzeniu tych drzew, bo to zdaje się nie było takie proste. To jest bardzo, bardzo ciekawa historia, dlatego że zależało nam na tym, żeby stworzyć taki unikalny produkt, no Four Seasons. Najpierw pokazaliśmy kilka, e, kilka jakby przykładów, no i jakby ten się najbardziej spodobał właśnie ze zmianą pół Roku. No i na początku chcieliśmy bardzo pójść no, dokładnie na, na przekór temu, co jest e, standardowo, czyli nie dajemy reklam dla dojrzałego gracza, nie masowa gra, tylko faktycznie dla tych, którzy lubią ruszać mózgiem i... no i chcieliśmy zrobić grę fotorealistyczną. Więc jak na samym początku zrobiliśmy drzewa fotorealistyczne, no to okazało się, że jak ludzie na nie patrzyli, to okazało się, że nie widzą wcale lasu, tylko różne inne rzeczy, tak? Brokuły, kabaki jakieś, kretowisko i inne. Także, także musieliśmy zrezygnować jakby z, z takiego fotorealizmu pełnego Natomiast zależało nam tym, żeby te, te drzewa wyglądały dobrze No i żeby znaleźć właściwe drzewa, no to szukaliśmy w różnych miejscach No i tu pewnie pijesz do tego, że znalazłem drzewo w Estonii Drzewo roku z 2014, które jest na samym środku boiska piłkarskiego No i właśnie wspomniałem sobie, że istnieje takie drzewo Więc znalazłem je faktycznie w, przez Google Maps i służyło jako wzorzec no bo od góry łatwo spojrzeć na to drzewo tak, i je przemalować. No bo jest na pojsku piłkarskim, tak? Pozdrowienia dla drzewa. To jest bardzo ciekawa historia w ogóle, szukać drzewa do gry, no no drzewo jakie może być. drzewo roku. Research, A tak. A z ciekawości, to... jaki to jest gatunek drzewa? The... mówili, że to dom, ale teraz bym już sobie nie dał urwać głowy za to, nie pamiętam. W ogóle pamięta. drzewo, jak drzewo roku, nie to jest ogólnoświatowy konkurs w ogóle? Czy... Tak, i to od kilku lat. <laughs> bardzo ciekawe zainteresowania pana psychologa. Dendrologia. Tak. Okej, okay. okay, jeszcze mam tylko jedno pytanie, czy właśnie te pory roku to jest jakoś skorelowane z tą historią Kruka i kobiety, która się w tej grze pojawia? No tak, dlatego że cały podlew pod tymi e, historiami, on jest jakby dopasowany do właściwej pory roku, także, także tak, historia, która się dzieje i rozmawiają między sobą, no jakby no, zawsze jest gdzieś tam połączona z tą porą roku, która aktualnie jest na mapie. Natomiast przez to, że zależało nam na tym, że gra bardzo dużo pozytywnych takich odbiorów już znalazła w fazie testowej, żeby zwiększyć liczbę map z 16 do 64, także ta gra nam się dużo, dużo e, wydłużyła właśnie po to, żeby gracze mieli jak najwięcej zabawy i frajdy. I wtedy już troszeczkę się rozjechała ta, e, ta, ta powiedziałbym, historia. Może nie historia, bo historia się, jest bardzo spójna, ale rozjechało się jakby dokładnie połączenie wiosny z wiosną. E, ale myślę, że jakby sama refleksja jest bardzo ciekawa. Okej, okay, za chwilę wrócimy do rozmowy z twórcami gry for seasons a tymczasem chwila muzyki. Słuchajcie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, my cały czas mówimy, rozmawiamy właściwie z twórcami gry Four Seasons Logic of Nature, czyli z Grzegorzem Florem i Maciejem Piotrowskim i o co chcemy zapytać teraz, bo ta gra jest y, darmowa w Play Store i na Windows chyba już też w Store i ona jest tam za darmo i uwaga, nie ma nawet w środku żadnych reklam no, gdzie jest ten haczyk? I... No ale się, dobra, okej, okay. wchodzę w menu, znalazłem gdzieś, tam jest taka opcja, jak się dobrze poszuka, bo tam elementy w menu nie są podpisane tekstem. Jest taka rączka z daniną i tam właśnie jest opcja... Z roślinką, z roślinką z, z daniną. Ja, roślinką. Jest opcja wsparcia autorów, całkowicie bezinteresowanego bo tam nie ma żadnych reklam, żadnych upomnień. Tak, nie ma żadnego paywalla żadnych jakichś tam osobnych mikrotransakcji. No cóż, ryzykujemy, robimy grę dla dojrzałych ludzi, którzy używają mózgu, tak, cieszymy się, że się cieszą i, i że są z nami, no i yy, wierzymy w to, że jednak się znajdą takie osoby, którym się gra na tyle spodoba, postrzegą tą rękę z tą małą roślinką, będą chcieli, żeby z tego urosło jakieś większe drzewo, to będą chcieli nas wesprzeć i dzięki temu być może będziemy robili gry, które wam się spodobają, także to no, takie jest nasze marzenie. czyli... To jest tak, że nie, nie, nie nastawialiście się od samego początku na zysk, tylko raczej na, na to, żeby gra znalazła uznanie, tak, ludzi? A w drugiej pewności, znaczy... żeby zarobiła na kolejne produkcje. Żeby... Trochę tak, trochę nie. Oczywiście, że za, zależałoby nam na tym, żeby jakoś przeżyć. No, cztery miesiące poświęciliśmy tutaj. E, tak, ja, moja żona, Maciej i nie tylko. Natomiast, y, natomiast no, zależy nam na tym, żeby nie... Nie być w tym głównym nurcie, tak? Żeby nie trafić do każdego, a skoro jakby szanujemy naszych graczy i wierzymy, że oni też jakby znajdą się tacy, którzy będą chcieli odwdzięczyć się, tak? Oczywiście nie wszyscy, ale wierzymy, że jakiś tam procent się znajdzie. Macie taką opcję, na którą ja się naciąłem, że jak, jak możecie zapłacić za grę, to tam jest 0 złotych. I ja tak z ciekawości kiknąłem ok, dam 0 złotych. Czyli nasza mechanika zadziałała. Bardzo dobrze. Dostałem oczywiście jakąś tam odpowiedź, e, że dziękujemy i tak dalej. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, ale rozumiem, że są osoby, które już wam zapłaciły, bo gra miała premierę wczoraj, dobrze kojarzę? Tak, tak. No zdarzyły się już osoby, które polubiły tą grę na tyle, że zgodziły się nam jakieś pieniądze zapłacić. Czyli jest jakiś sukces. Tak, tak. Tylko, że na razie wiadomo, że to są nasi znajomi, także gra jest bardzo trudno znaleźć w sklepie, tak, bo ja jakby jeszcze raz powiem, że Four Seasons, jak się wpisze, jest bardzo ciężko znaleźć, For Seasons Logic of Nature, dopiero wtedy tą grę można faktycznie znaleźć. Mamy analitykę podpiętą, zwykle gra dwie, trzy osoby z Polski i zobaczymy po tym poradzi luz. Nie, także. Na naszym fanpage'u możecie kliknąć, łatwo wchodzicie na Facebook łamane na masz życia i tam jest e, ostatni post, e, w którym jest link bezpośrednio tak, do żeby pobrania się nie tej. Gry. Po tym super, byłem. super. To wyślemy wam screena i los Wrocławia się zalogowało po tej azycji, dobra? Okay, dobra. Także tak siła. No, mam nadzieję. Ja mam takie pytanie, bo w sumie. Gdzie są początki tej gry? Czy początkiem gry była to, że będzie to gra logiczna? Czy początek to było chęć stworzenia gry, która by coś tam sobą przekazywała, że byłaby taka, a taka, a co to... Jaką mechanikę możemy to myślimy później. Kiedy siadłem nad tą grą, zrobiłem 4 czy 5 mechanik, które pokazałem kilku osobom, które jakby znajmują się grami. No i stwierdziły, że jedna im się bardzo podoba i okazało się, że ta mechanika właśnie przechodzenia pór roku, to, że masz możliwość jakby takiego plastycznego zmianiania lasu, za pomocą dotyku, no jest bardzo fajna yy, i jakby wiadomo, że taka mechanika można, można pod wszystko wykorzystać, ale jakby pomysł był taki, żeby, żeby zrobić coś unikalnego, żeby zrobić fajną historię takim jeszcze, razem finał, ale takim jakby jeszcze upomnieniem środowiskowym na końcu, także, także no zależało nam na tym, żeby to było coś naprawdę dojrzałego i no i wtedy jakby Dodana została ta druga część związana z tą, z tą historią, z tym dialogiem. Jak się podzieliliście pracą z, ma z Maciejem właśnie, bo Maciej z głównym programistą, tak? Grafik tak, ma Unity, tak, więc... Unity 5, no ja jestem jedynym programistą tego projektu, a no cały projekt jest z Grzegorza, jeśli chodzi o design gry i w ogóle mechanikę. A poziomy na przykład kto otworzył? No poziomy Spójne. są wspólne. Wspólne, poziomy są wspólne. Tak, bo... no powstał edytor do tego specjalny, w którym po prostu siedzieliśmy wiele dni i tworzyliśmy te mapy, dokładnie. Była taka boża mózgów, bo tam są takie, w na wielu naszych po są takie drogi, sobie, samochodziki sobie tam przejeżdżają. Tak, tak, tak, no musieliśmy dodać jakieś takie drobne elementy graficzne, które po prostu sprawiają, że te mapy są różne. Bo jednak no, na każdej jest las, więc umówmy się, one mogą być dla niektórych bardzo podobne. Tak, muszę przyznać, że czasami ta druga zasłania, bo na drodze nie widać pół roku, to no, jest... cywilizacja przeszkadza, no, <laughs> tak, no właśnie to. o to chodziło. To jest najbardziej, najbardziej chyba taką rzeczą, która mi przeszkadzała, było to, że mamy chmury e, i mamy zimę. I te chmury jak lecą nad lasem, im, a las jest biały, to w pewnym momencie zaczyna się to trochę rozmywać. W ja. sensie dobrze, że tego nie jest na czas, bo te, musiały iść jakaś, aż te chmury odpłyną. Od, od no, no właśnie na tym nam zależało, żeby użytkownik był w stanie się uspokoić, zrelaksować, nie miał takiej presji czasu, jak w bardzo wielu grach w tej chwili się robi. Tutaj nie ma tak naprawdę przymusu jakiegoś szybkiego rozwiązywania. Możemy wielokrotnie powtarzać każdą mapę, więc nie mamy presji. I o to nam głównie chodziło. Okej, okay. tak, tak zacytuję jedną z opinii. Zen Tetris. Zniesiecie się jakoś do tego? Jakbym się podobał? A to, to jest, to, to jest podtytuł waszej gry, wymyślony przez jednego z użytkowników. Choć może powinniśmy go wprowadzić w ogóle jako, jako, no nie wiem, w głównych słowach kluczowych do wyszukiwania, tak? Bo... Tak, w sumie widziałem już takie gry, które miały zen w tytule w ogóle, że faktycznie one miały na celu trochę uspokoić gracza i przenieść od, trochę odciąć do tego świata, takiego w niewiadomym kierunku, żeby na chwilę odpocząć i usiąść. Bo rozumiem, że w waszą grę powinno się grać raczej ze, słuch ze słuchawkami na uszach, tak? Leżąc na kanapie i pijąc no, herbatkę. Zdecydowanie najlepiej by tak było, bo wtedy najbardziej człowiek faktycznie jest w stanie wypocząć. Jak to ktoś napisał, kto, kto testował już w tej pierwszej wersji, że to jest takie doświadczenie, jakbym po raz pierwszy mógł się wzbić nad las i zobaczyć siebie w tym aucie i nigdy nie zobaczyć tego piękne, które mnie dokoła otacza, nie? I jakby, faktycznie jak się ma to na słuchawki na, na, na uszach, no to... No to słuchać te drobne zmiany muzyki, tak, które, do, które zmieniają się w zależności od pory roku i od ilości drzew na, na, na, na planszy, czyli ile jest drzew wiosennych, ale Ty mi chyba więcej powiem. Tak, tam jest taka drobna mechanika, na no, której nie wiem czy możemy to zdradzać, ale tak naprawdę gracz jak się wsłucha w tą muzykę, to powinien zauważyć delikatne zmiany samej ścieżki dźwiękowej związane z tym jak on ewoluuje ten las, czyli im więcej klikamy, im bardziej zmieniamy porę roku, tym muzyka się dostosowuje do tego, co aktualnie widzimy na ekranie. A kto wymyślał kształty tych klocków, którymi pokrywamy las? Bo niektóre są bardzo surrealistyczne. No ja. Psycholog. Ja, ja. Ale pierwotnie, my, kiedy zaczynaliśmy to, były dwa kształty. To były nogi kruka i nogi kobiety. No bo tam mamy tą historię między krukiem i matką naturą. I one chodziły... Tak umówmy się, stopy. Stopy, stopy. stopy. stopy. Tak, stopy. tak, tak. tak. tak. stóp. stóp. No i mnie było takie założenie, że chodzą po lesie i faktycznie to ich stopy odciskają faktycznie e, zmiany tak, na, na, na w lesie, które jakby gracz musi usunąć. Natomiast było to zdecydowanie za trudne i jakby szukaliśmy takiego rozwiązania, żeby zaproponować proste kształty, które jednak dużo łatwiej człowiekowi jest dopasować, tak? I, i, i, i dzięki temu jakby jest dzisiaj więcej, więcej frajdy. Każdy poziom można ukończyć niekoniecznie w ten sam sposób, bo... Na końcu każdego poziomu jest liczona powierzchnia tego lasu, którą powiedzmy sprowadziliśmy do tej takiej formy, która jest, panuje dookoła. I mnie się to wskazywało w ogóle z taką grą z Platun na Nintendo, gdzie należy zamalować mapę farbą, i też na końcu jest takie liczenie procentów, procent. jak bardzo te plansze zamalowaliśmy, to jest coś podobnego. Jest ten próg przejścia każdej planszy. 80% bodajże, tak? tak? Tak, tak. Wszystkich poza pierwszą, gdzie chcemy, żeby grać, na pewno dobrze klikną. <grym> tak. <grym> tak. i wydaje mi się, że da się ukończyć te poziomy inaczej niż założona, bo chyba da się tak tak klocku posklejać, że y, osiągniemy to 80% nie grając tak, jak to autor zamierzał. Tak, teoretycznie tak. W pierwszych mapach jest to możliwe, że faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać te 80%, pomimo złego przyłożenia tych, y, tych, tych pędzli. Natomiast jakby w późniejszych mapach już jakby nie bardzo się to da zrobić. To znaczy gra wybacza to, że jeżeli wie, ja, wiesz jak przyłożyć ten pędzel do mapy, e, natomiast nie bardzo wiesz w jaki sposób, y, znaczy nie, nie bardzo trafiłeś, tak? Więc jakby ale jest możliwość cofnięcia też ruchów. Tam zawsze mamy na górze. Takie jedna możliwość jest. I jeszcze jedna rzecz, kto wymyślił dźwięk do tego właśnie drzewka, które pokazuje nam procenty? No, ja? <laughs> to były takie ćwierkające tak, ptaki. Tak, to były ćwierkające ptaki. No, założenie było takie, że faktycznie robią to ptaki. Jak nabijamy, nabijamy punkty, to na końcu jest taki dźwięk, jak ćwierkają yy, ptaki. Bardzo e... przyjemny dźwięk. Ja, ja mam jeszcze jedno Dzięki. pytanie, planujecie jakieś jeszcze zmiany w mapach, bo z tego co wiem to zresztą nawet mogę popatrzeć na swoją grę, dziewiąta plansza 84%, to, to o czym mówiliśmy, nie udało mi się zrobić 100%. Tak, zdecydowanie to jest to o czym mówiłem na początku, musimy teraz wziąć pod uwagę opinię użytkowników i właśnie całą analitykę, którą obserwujemy bacznie w tej chwili i wprowadzić jakieś najbliższe najbliższej drobne modyfikacje, bo niektóre mapy mogą okazać się zbyt trudne i inne zbyt proste. A czy pojawią się nowe mapy? Możliwe. Tego mhm. nie wykluczam, Dokładnie. ale póki co jeszcze nie wiemy to, nic to na ten temat. Ok, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za wizytę. U nas w studiu byli Grzegorz Pol i Maciej Piotrowski, czyli autorzy gry Force seasons, seasons Logic of Nature. Bardzo Wam dziękujemy za wizytę. Dziękuję, Dziękuję. wszystkim. Zachęcamy również Was wszystkich słuchaczy do sprawdzenia tej gry, bo jest naprawdę bardzo fajna. I my tym samym kończymy już dzisiejsz dzisiejszą audycję Masz trzy Życia. I byli z nami Miłosz Szymczak. Michał Dobrycki. I Michał Hawełka, którego już tu nie ma. I audycję realizował Rafał Matraszek. Jak zwykle zapraszamy Was na wszystkie nasze media społecznościowe, na Facebooka, okłośnik Masz trzy Życia, YouTube. na Instagrama, na YouTube'a oczywiście, na naszą stronę maszcyżycia.pl I się słyszymy jak zwykle. Za tydzień. Cześć. Cześć. Cześć.